Waga poszukujący okazji na północno-zachodnich przedmieściach. 20-letni dom dwupiętrowy. trzy duże sypialnie. Osobna jadalnia. Kominek. 2,5 łazienki. Pełny basement z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Duży garaż na 2,5 samochodu. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 7 tysięcy wkładu własnego. Sprzedaż bankowa. Okazje ma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 Jeśli chodzi o osoby z pokolenia wyżu demograficznego, nowe badanie stwierdza, iż bomersi nadal opierają się na pewnej obiegowej mądrości realnościowej, ponieważ w dalszym ciągu wywierają nietypowy wpływ na rynek nieruchomości. Freddie Mac zleciło przeprowadzenie badania wśród właścicieli domów powyżej 55 roku życia. Główny ekonomista agencji powiedział, iż było kilka niespodzianek, co jego zdaniem może wskazywać, iż nieco dłużej potrwa, zanim większość mileniowców będzie stać na zakup tego pierwszego domu. Płaca się zapłacić więcej niż minimum. Powszechnie wiadomo, że płacenie więcej niż wynosi minimalna płatność miesięczna za karty kredytowe to dobry pomysł ale teraz może to również pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Fannie Mae ma zamiar wprowadzić tej jesieni zmodyfikowane oprogramowanie ubezpieczeniowe, które będzie uwzględniać tzw. dane kredytowe w postaci trendów. Na podstawie tych informacji można stwierdzić nie tylko jak wysokie jest Twoje zadłużenie i czy płacisz na czas, ale także ile płacisz co miesiąc na poczet sald na swoich kartach kredytowych. Fannie Mae twierdzi, że zmiana ta będzie korzystna dla tych, którzy wpłacają więcej niż minimalnie wymagane płatności, ale nie będzie karać tych, którzy tego nie robią. Amerykanie wydają sporo pieniędzy na duże przebudowy. Od 2006 roku Amerykanie z roku na rok wydają coraz więcej pieniędzy na przebudowy. Nowe dane pochodzące z programu Remodeling Futures przygotowanego przez Wspólne Centrum Studiów Realnościowych Uniwersytetu Harvarda pokazują, iż w połowie 2017 roku roczne wydatki na ulepszenia domów powinny osiągnąć 321 miliardów dolarów. Analityk z Uniwersytetu Harvarda powiedział, że dzięki temu krajowy rynek przebudów wejdzie w fazę całkowitego ożywienia i wyjścia z głębokiego kryzysu. Raport przygotowany przez Wspólne Centrum zauważa, że wzrost kapitału własnego w domach oraz niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych stanowią duże czynniki mające wpływ na wzrost wydatków, na ulepszenia nieruchomości.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 za rosnącą konkurencją stoi coraz większa różnica między podażą a popytem na domy.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 posiadłość.com BIEGA!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 Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Internet posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości. Koniec boomu w Miami.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 Zdaniem Związku Realnościowców Miami doświadcza również silnego popytu na istniejące domy jednorodzinne i kondominia w średnim przedziale cenowym. Prężny rozwój Lexington w Kentucky. Nie tylko duże rynki rozpalone są do czerwoności. Lexington w stanie Kentucky również przeżywa dynamiczny rozwój. W wielu przypadkach domy sprzedają się w ciągu kilku dni od ich pojawienia się na rynku. Prezes Elect Związku Realnościowców Lexington Bluegrass udzielił wywiadu dla stacji WKYT TV, w którym powiedział, że po prostu nie ma wystarczającej liczby domów na rynku dla osób, które chcą kupić nieruchomość gdzie kupujący są najszczęśliwsi. Nieruchomości w San Francisco należą do jednych z najdroższych w kraju. Według przygotowanego przez Home Advisor wskaźnika szczęścia właścicieli domów Homeowner Happiness Index, badania przeprowadzonego wśród 18 tysięcy właścicieli domów w 18 obszarach metropolitarnych to także miejsce, gdzie właściciele domów mówią, że są najszczęśliwsi. Badanie wykazało, że właściciele domów w miastach na zachodnim wybrzeżu są najszczęśliwsi, natomiast ci z rejonu środkowego zachodu i mieszkający wzdłuż wschodniego wybrzeża należą do najmniej zadowolonych. Psychoterapeutka Karen Ruskin, ekspert w zakresie szczęścia z Home Advisor mówi, że szczęście właścicieli najprawdopodobniej zależy od społeczności, w której mieszkają i dostępu do najważniejszych atrakcji i usług, a nie od liczby posiadanych sypialni i łazienek. Rozszerzenie wysiłków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Departament Skarbu rozszerza program pilotażowy, który jest ukierunkowany na zapobieganie praniu pieniędzy za pośrednictwem rynku luksusowych nieruchomości. Wdrożony w marcu program rządowy wymaga pełnego ujawnienia prawdziwej tożsamości kupującego w przypadku sprzedaży gotówkowych na Manhattanie i w Miami. Obecnie program jest rozszerzany i ma objąć transakcje gotówkowe w Los Angeles, San Diego, San Francisco i okolicznych przedmieściach, a także w San Diego, całym mieście Nowy Jork oraz w dwóch okręgach na północ od Miami. Zmiany te wejdą w życie 28 sierpnia. Zagraniczni nabywcy stoją w obliczu nowego podatku od nieruchomości w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Dom, który miałeś na oku w Vancouver w prowincji Kolumbia Brytyjska, będzie cię teraz kosztować dużo więcej. Kanada zaczęła obecnie pobierać 15% podatek od zagranicznych właścicieli domów w Vancouver. Według gazety The Globe and Mail, podatek może rzeczywiście pomóc ograniczyć pewną szaloną aktywność zagraniczną, ale ze szkodą dla właścicieli domów, których domy mogą stracić na wartości. Nowy podatek już obowiązuje w obszarze metropolitalnym Vancouver.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 Waga okazja w miejscowości Łokanda. Czterosypialniowy dom na półakrowej parceli, zlokalizowanej na zaułku nieprzelotowej ulicy, tak zwany Coldesak. de Sac. Dom wymaga remontu, cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie posiadłość.c o M. WIADOMOŚCI Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spowolnienie aprecjacji cen domów w maju. Ceny domów nadal rosną w całym kraju ale nie tak szybko. Z danych nowych indeksów S&P CoreLogic Case Shiller wynika, iż ceny w maju wzrosły rok do roku aż o 5% w ujęciu niesezonowym. To takie samo roczne tempo wzrostu, co w kwietniu. Indeksy cen domów w 10 i 20 najbardziej prestiżowych miastach również odnotowały roczne wzrosty, które były niższe niż w poprzednim miesiącu. Przez ostatnie 4 miesiące wzrost w Portland, Seattle i Denver był najwyższy wśród 20 miast w ujęciu Rok do roku. Wskaźnik własności domów najniższy od 1965 roku. Dziesięć lat temu wskaźnik własności domów w Ameryce był wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Najnowsze dane Biura do Spraw Ewidencji Ludności pokazują obecnie, że jest to poziom najniższy w historii, taki sam jak próg z 1965 roku, kiedy to biuro po raz pierwszy rozpoczęło śledzenie tych danych. W drugim kwartale 2016 roku wskaźnik własności wynosił 62,9%, przy czym w szczytowym okresie wynosił on 69,2%. Analicy ty twierdzą, że spadek jest spowodowany w dużej mierze przez piloniowców, którzy mają najniższy w historii wskaźnik własności domów w swojej grupie wiekowej. Mimo wzrostu liczby postępowań egzekucyjnych w czerwcu są one na najniższym poziomie od 16 lat. W czerwcu wzrosła już drugi miesiąc z rzędu liczba konfiskat nieruchomości przez banki. Jednak zdaniem Black Knight Financial Services 11,5% skok w górę nie wystarczył, aby w drugim kwartale liczba przejęć nie była na najniższym poziomie od ponad 16 lat. I chociaż liczba ta w tym miesiącu wzrosła od maja, to nadal była o 11,2% niższa w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Black Knight Financial zwraca również uwagę na to, co nazywa sezonowym wzrostem liczby kredytów. Hipotecznych, których spłaty były 30 lub więcej dni zaległe, ale jeszcze nie objęte sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Bardzo dobry czerwiec w obszarze metropolitarnym Bostonu. Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, skąpe zapasy, wysoki pobyt i zdrowy lokalny rynek pracy sprawiły, że w czerwcu ceny domów w obszarze Bostonu wzrosły do rekordowych poziomów. Związek Realnościowców z Obszaru Metropolitarnego w Bostonie donosi, że średnia cena sprzedaży domu jednorodzinnego wynosiła w czerwcu 585 tysięcy dolarów, co stanowi nowy rekord w tym miesiącu. W stanie Massachusetts ceny domów również osiągnęły nowe szczyty, przekraczając rekord ustanowiony w sierpniu 2005 roku podczas boomu realnościowego. Jednak dyrektor generalny Warren Group, Timothy Warren Jr. powiedział The Boston Globe, że nawet przy tych poziomach rynek w Bostonie nie jest w bańce.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 07 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com Nowa firma startups Phoenix ma nowy sposób na oglądanie domów. Nowa firma Sphinx oferuje potencjalnym nabywcom nowy sposób oglądania domów na sprzedaż. Jest to urządzenie interaktywne, które pozwala potencjalnym kupującym wejść do niezamieszkałego domu o każdej porze dnia i nocy. Usługa o nazwie 24-7 Open House wysyła kod dostępu na telefon kupującego, który otwiera drzwi. Nabywca Ryan Halderson powiedział stacji fax ten, że to się świetnie sprawdza. Firma korzysta z kamer monitorujących domy, gdy ktoś jest w środku. I oczywiście usługa przeznaczona jest wyłącznie dla pustych domów, tak więc nie ma szans, aby kupujący kogoś w nim spotkali. Korzystanie z drona jest coraz łatwiejsze. Już w tym miesiącu nowe przepisy Federalnej Administracji Lotnictwa pozwolą cywilom korzystać z małych, bezzałogowych samolotów – dronów – w celach komercyjnych, co niezmiernie cieszy branżę nieruchomości. Do tej pory rząd wymagał od operatorów dronów licencji pilota wydanej przez Federalną Agencję Lotnictwa oraz specjalnego zrzeczenia się praw przed komercyjnym lotem dronem. Teraz łatwiej będzie pośrednikom i innym firmom korzystać z tych urządzeń. Prezes Tam Salomon powiedział, że od 2014 roku Krajowy Związek Realnościowców współpracuje z Federalną Agencją Lotnictwa w kwestii komercyjnego wykorzystania dronów. Muzyka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 Magazyn radiowy POSIADŁOŚĆ 847 647 4000 Internet posiadłość.com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 just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 Uwaga! Parcela budowlana w miejscowości Hanover Park. Wszystkie media na miejscu. Atrakcyjna lokalizacja na zaukowym końcu ulicy, tak tzw. Koldesak, osiedle nowo wybudowanych domów oraz park miejski w bezpośrednim sąsiedztwie. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu.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 1300 AM. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 47 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości.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 do takiej podwyżki. Podczas gdy działania rezerwy federalnej nie mają bezpośredniego wpływu na oprocentowanie kredytów hipotecznych, to mogą one jednak wpłynąć na ustalane przez kredytodawców stopy procentowe.